Hello, space people. Witam ludzi przez tworzy. Mamy dzisiaj 13 kwietnia 2016 roku. Jako, że mam chwilę wolną, chciałem opowiedzieć o, nie wiem właściwie o czym. Zobaczymy. Po prostu będę sobie gadać. A o czym to się zobaczy? Świat jest iluzją jest jakimś tam wyobrażeniem, który każdy ma indywidualny w zależności od tego, w jaki sposób został wychowany, ukształtowany na to, jaki kto ma świat, czy też światopogląd wpływa oczywiście wychowanie, kultura, religia. Trzy filary wychowawcze w cywilizacji śmierci to są media, kler i szkolnictwo. Szkolnictwo jest bardzo niebezpieczne, bo skupia nas tylko na bardzo powierzchownym sposobie myślenia. Jest to system, w którym rządzi hałas, regułki, sztywność i wszystko jest podszyte propagandą obecnego systemu. Szkolnictwo było ukształtowane w sumerze, właściwie po to tylko, aby tworzyć kadrę urzędniczą, ewentualnie też muzyków i innych ludzi, którzy służyli elitom, a elity wyzyskiwały lud. Dzisiaj obecnie jest model pruski. Jest to model niedostosowany do psychiki człowieka. Nie uwzględnia tego, że każdy ma indywidualny tok pojmowania świata i potrzebuje bardzo indywidualny program edukacji. Każdy może co najwyżej się samo edukować. Ma jakieś określone cechy charakteru, sposoby odczuwania myślenia i sam musi, tak jak na rozmiar buta, dostosować swój system edukacji. Czyli w tym właściwym systemie powinno być tak, że ewentualni nauczyciele są tylko sługami talentu ucznia, oni są sługami, którzy słuchają ucznia i starają się Jemu pomóc dostarczyć odpowiednich instrumentów kształcenia, samokształcenia, czy to w postaci materiałów, czy to informacji. Generalnie rzecz biorąc, nauczyciel powinien być sługą ucznia wsłuchanym w to, co dany uczeń chce rozwijać innej edukacji właściwie nie ma jest tylko samoedukacja tresura nie jest edukacją tresura jest zniszczeniem człowieka doprowadzeniem go do jakiejś tam degradacji psychologicznej do choroby psychicznej w połączeniu z mediami i wychowaniem jeszcze klerykalnym w krajach np. takich jak Polska dochodzi do zniszczenia psychologicznego człowieka wytresowania go według propagandowych założeń co tworzy system zagłady Ludzie są potworami w tym systemie, jeden niszczy drugiego. Nie zauważają, że to jest obłęd, bo przecież tylko symbioza jest w stanie zbudować społeczeństwo dobrobytu, gdzie każdy będzie miał dobrze, bo jeden zadba o potrzeby drugich, jeden wypełnia braki drugich, ktoś na przykład ma talent jakiś tam, dzieli się ze wszystkimi hojnie i otrzymuje od innych też inne obdarowania, bo w normalnym systemie takim zdrowym powinna być samoedukacja ten czas wykształca się bardzo duża ilość ludzi mądrych, utalentowanych, ludzi, którzy wnoszą wkład intelektualny. A jak wiemy, wkład intelektualny może rozwiązać bardzo wiele problemów. Przede wszystkim komputeryzacja, mechanizacja produkcji może bardzo mocno uczynić oszczędną pracę ludzką. Pasjonaci mogą rozwijać technikę pracy powodując, że jeszcze będzie mniej tej pracy, która jest do wykonania i będzie jej tak mało, że będą mogli się zajmować nią tylko ludzie, którzy mają siłę, ochotę, energię życiową. A jeżeli samoedukacja będzie w odpowiedni sposób rozwijana, to ludzie nie będą z założenia leniami, no bo wystarczy popatrzeć na małe dziecko, które jeszcze nie jest przycięte przez system edukacji. Ona ma mnóstwo energii życiowej, co sprawia, że potem ta energia życiowa znika co sprawia, że człowiek ma ochotę być, nazwijmy to w cudzysłowie, leniem. Ten system tak degraduje człowieka, że jego naturalne energie życiowe są w jakiś sposób przytłumione, zniszczone. Jeżeli w większości osób praca się kojarzy z ciężkim wyzyskiem, jakąś torturą, no to nie dziwne, że ktoś sobie będzie marzył, że o, jakby nic nie robił, to by było super, byłoby wspaniale. Takie marzenia powstają w chorych głowach ludzi, którzy są zagonieni do ciężkiej, niewolniczej pracy. Na przykład są ludzie, którzy bardzo rzadko, ale wykonują pracę z pasją. To są niektórzy artyści, muzycy. Oni są pracocholikami, a ich nikt do tego nie zmusza. Częstokroć ich sytuacja ekonomiczna nie zmusza już do ciężkiej pracy, ale coś ich gna. To jest ta pasja, to jest ta siła, ta energia. Jeżeli by ludzie byli od dziecka niezabijani mentalnie poprzez obecny system, to ta energia, ten żywioł by istniał przez cały czas i nie byłby niczym zniszczony. Czyli jak widzimy, obecny system niszczy i produkuje tak zwanych mentalnych leni, którzy nimi nie mogą być z powodu biedy ekonomicznej, głodu itd. Niemniej jednak w większości przypadków mają jakby taką tendencję do takiego spania, lenistwa itd., System to robi. Kwestia zdrowotna. Czy system dba o profilaktykę zdrowotną? Wręcz przeciwnie. To zostało zlecone biznesowi medycznemu, a biznes medyczny ma za zadanie podleczyć objawy, aby zarabiać na pacjencie. I nie zależy na tym, żeby ludzie byli zdrowi. Oni chcą, aby ludzie byli chorzy. Dlatego zwalcza się m.in. profilaktykę dietetyczną, profilaktykę różnoraką. A kiedy się mówi o profilaktyce, to mówi się w sposób taki, można powiedzieć, byle jaki, takie, który w praktyce nie przekształca się w czyn. I teraz powiedzmy odpowiednia dieta, która dostarcza odpowiedniej ilości energii. Na przykład dieta wegańska, witariańska, która zawiera 80% węglowodanów, tak zwanych cukrów naturalnych. Wyrzucenie cukru rafinowanego i kawy. Bo cukier rafinowany i kawa sprawia, że najpierw indeks glikemiczny, czyli poziom cukru we krwi, radykalnie wzrasta, tworząc przerosty, a potem radykalnie spada... Tworząc głód, niedobór energetyczny, człowiek ma zachwianą energię z powodu właśnie złych cukrów, złych węglowodanów, złej glukozy. Biały cukier rafinowany jest toksyczną substancją, która wywołuje wiele skutków ubocznych, np. cukrzyca typu drugiego, zapchanie żył, czyli doprowadza poprzez to, że cukier się przetwarza w tłuszcz i wytwarza się cholesterol i inne substancje. Żyły nam się zapychają. Cukier dokarmie pasożyty. Widzimy więc, że ta dieta, która jest jakby akceptowana i wręcz promowana przez system, przez na przykład reklamy, które obficie w telewizji występują, żywności przetworzonej, przecież to powinno być zakazane. A to wszystko funkcjonuje w tym systemie. Tutaj się traktuje człowieka jak po prostu klienta, kszmata Jeden drugiego chce wyzyskać i szukać, bo tak są wychowani przez szkolnictwo, przez klerii, przez media. I reklama socjotechnicznie wpływa na ludzi, że oni jeszcze więcej tej przetworzonej żywności cukru jedzą. Ich równowaga energetyczna jest zakłócona, jeżeli kogoś boli głowa, jeżeli cią chwilę jest zmęczony z powodu diety, kawy, z powodu mięsa, nabiału, które się źle trawi w organizmie, które gnije. Wszystko to bardzo mocno obciąża człowieka i czyni go leniwym w jakimś sensie. Czyli zły system pracowniczy, niewolniczy system pracowniczy, zła dieta... Złe wychowanie, zła edukacja, nie wskazująca na to, że praca powinna być pasją, życie jest przepełnione energią, czyli wpłynięcie pozytywnie też na autosugestię, uświadomienie człowiekowi, że człowiek jest żywiołem energetycznym i ta energia musi funkcjonować. Jeżeli się komuś autosugestywnie to powie, to będzie w nim działać, bo system wierzeń stwarza rzeczywistość taką, a nie inną. Jeśli ktoś od dziecka będzie wiedział, że tak jak energetyczny był jako młody człowiek, takie energetyczne będzie do końca życia. Znamy przypadki takich ludzi. Oni w jakiś sposób odizolowali się od systemu i uchowali tą energię do setnego roku życia, nawet dłużej. Są znani Japończycy i tak dalej, powiązani w jakiś sposób z buddyzmem, szamanizmem. Na wyspie Okinawa też w Japonii, tak zwanej wyspie Okinawa została włączona do Japonii. Tam żyją ludzie najdłużej. Wiadomo, że medytują, Ćwiczą karate, jakieś tam techniki walki, mają dietę tą tradycyjną, głównie roślinną w 80%, trochę ryb dodawali, teraz się trochę zmieniło na gorzej, no i oczywiście długość życia też może spadać, bo tam już coraz więcej tego mięsa. Niemniej jednak jest to w jakiś sposób do pokazania, że można ukształtować nowego człowieka, który będzie żywiołem energii, żywiołem pasji, wyedukowany. Sama edukacja sprawia, że człowiek się staje też bardziej kulturalny, mniej chamski, mniej agresywny, mniej skłonny do patologii takiej jak kradzież, mord, zabijanie. To występuje, jeśli jest dany przykład. Jeżeli jeden drugiego uczy, kiedy nie ma sensu kraść, no bo wszyscy mają te minimum socjalne, wykształtowane przez technologię, przez rozwój ekonomiczny itd. Tego nie będzie. Korporacje, banki, obecny system polityczny, wszystko to będzie tłumić, niszczyć. Wąskie grupy interesów będą pilnować tylko swoich pieniędzy w taki sposób, aby technologia się nie rozwijała, nic się nie rozwijało. Przecież ten system to jest system zagłady. Wystarczy zobaczyć, jak oni produkują rzeczy. Na przykład telewizor specjalnie jest tak wyprodukowany, żeby po kilku latach się zepsuł i jest wyrzucany na śmietnik. Przecież to tony śmieci powstają. To jest takie zanieczyszczenie środowiska. 7 miliardów ludzi jest. Oni nie dbają. To jest po prostu przestępstwo. Przestępstwo niszczenia ziemi. Przecież jak można dopuścić do tego, żeby zgodzić się na to, żeby produkować lodówkę, która dzisiaj pochodzi o wiele krócej niż 20-30 lat temu. No przecież to jest skandal. Tony śmieci, tony chemikaliów, tony wszystkiego jest wyrzucane, to nie jest przetwarzane, to nie jest odnawialne. To będzie tysiące lat się rozkładać. Ziemia jest malutka, to jest skandal. Druga kwestia to produkcja żywności, gdzie opłaca się dla paru centów od jakiegoś tam produktu dowalić tyle chemikaliów, których by nie musiały być dodawane. W 15% można się zgodzić, jest dużo ludzi, trzeba ich karmić, trzeba stosować jakieś tam środki ochrony roślin i tak dalej. Nie da się, ale można by o wiele zmniejszyć ilość tych chemikaliów, gdyby zrezygnować z większych zysków. Czyli miliarder chce zarabiać grubą kasę i w taki sposób ustawia produkcję rolniczą, aby nawalić jak najwięcej chemikaliów, by te, powiedzmy, pomidory były takie ogromne, napełnione wodą, a jak jest coś napełnione wodą, to szybciej się tam bakterie rozwijają, to musi więcej chemii do tego dowalić. Im tańsza chemia, tym gorsza zazwyczaj. I tak się produkuje wszystko. I oni sobie zdają sprawę, że na przykład w Polsce 25% ludzi umiera na raka, 50% na choroby układu krążenia. Ale spośród tych 50, którzy umieją na choroby krążenia, też na pewno ma raka, czyli można powiedzieć, że co najmniej połowa osób ma śmiertelnego raka, tylko że 25% umrze na raka, a 25% prędzej na serce. Nie? Oni sobie zdają sprawę, że żywność jest głównym źródłem substancji rakotwórczych. Wiedzą, jakie to powoduje ofiary, ile ofiar z tego ma być no to są po prostu dziesiątki miliony trupów oni po prostu zabijają ludzi świadomie, że nie są głupcami wiedzą, że nowotwory się nie biorą znikąd a nawet jeżeli nie chcą wiedzieć unikają tej wiedzy, no to nie, ma, nie zmienia to faktu, że są po prostu cynicznymi mordercami dla zysku dla paru centów, które zyskują dowalając więcej chemii zabijają miliony ludzi na ziemi trują, zabijają doprowadzają do chorób, słabsi giną którzy sobie nie radzą z chemikaliami po prostu umierają System edukacji i medyczny nie informuje ludzi o zagrożeniach związanych z żywnością, proszkami itd. To się gdzieś cichutko mówi, część osób o tym wie, reszta jest nieinformowana, to jest też celowo robione. Tu jest interes. Jedni na drugich zarabiają, no bo jeżeli biznes medyczny potrzebuje pacjenta, no to korporacje mięsno-nabiałowe i, i żywieniowe tak będą produkować żywność, żeby ci mieli pacjentów, nie? Żywność przetworzona jest legalna, cukier jest legalny, kawa. Biznes medyczny zakłamuje cały czas ludzi w kwestiach kawy. Kawa niby ma być zdrowa, bo tak oni mówią. Wiele kłamstw mówią, które nie mają w ogóle poparcia w faktach, a na których oni zarobią. Widzimy więc, że cały system jest do skasowania. Szkolnictwo jest tragiczne, jest niszczycielskie i hoduje właśnie przestępców. Kler. Też dba tylko o własną tacę, o, o własne, buduje w ludziach obsesję, demony to, demony tamto, szatan tu, szatan tam, homoseksualiści to szatan i tak dalej, kobieta to gorsza. Oni to budują dla własnego interesu, dla tacy. Całe wieki żyli z zagrożeń, budując zagrożenia w społeczeństwie i do dzisiaj robią z ludzi wariatów dla własnych pieniędzy, dla własnego zysku. I tak nowy człowiek, który mógłby być ukształtowany, człowiek energetyczny, człowiek symbiotyczny, człowiek, który nie ma przestępstw w sobie, a jeśli są przestępstwa, no to one są już jakąś rzadkością, nad którą ludzie zaczynają w jakiś sposób panować poprzez wiedzę, poprzez mądrość, poprzez psychologię, podejście do osoby, która ma takie skłonności w sposób umiejętny. Jeśli się nie da, jeśli są granice w leczeniu takich osób, no to skuteczna izolacja, nie kara, nie więzienie, tylko izolacja taka, aby była resocjalizująca. Jest to wszystko wykonalne. Placówki resocjalizujące tak zwane więzienia w Finlandii, w Szwecji, gdzie to jest wszystko o wiele łagodniejsze, jakieś sukcesy mają. Nie jest to w stu procentach. No bo to są też systemy ułomne w jakiś sposób. Wiadomo, Szwedzi to rasiści, Szwedzi to byli wikingowie. Tam też jest wiele syfu. Nie są to w pełni jeszcze systemy, które można by polecić całkowicie no niestety na obecną chwilę są to najlepsze systemy. Skandynawski system, niemiecki system lat 80 To się jeszcze gdzieś jakoś tam sprawdziło. Nawet w Europie zabezpieczenia socjalne i tak dalej mają wydźwięk lewicowy, emerytury, renty, prawa pracownicze. To wszystko było wywalczone przez ruchy lewicowe i to się ostało. Niemniej jednak system ten europejski jest patologicznie zbrodniczy. Oni czerpią pieniądze tak naprawdę z biedy krajów trzeciego świata, z Afryki, Ameryki Łacińskiej. Mają wszystko taniej z Chin, wszystko mają taniej i tak dalej. I dzięki temu są w stanie wygenerować nadwyżki finansowe, które dają zabezpieczenia socjalne niepełnosprawnym u nich. Ale tak naprawdę 90% niepełnosprawnych na świecie jest tragicznym położeniu właśnie przez system europejsko-amerykański. Można dodać do tego jeszcze Kanadę, Australię. Jest kilku beneficjentów na cały świat, którzy uciskają resztę świata ekonomicznie, militarnie, zbrojnie. Tam, gdzie ekonomicznie nie mogą wjechać hieny korporacyjne powiązane tam z bogatymi krajami. Tam się pojawia armia, tam się zaraz pojawia jakaś prowokacja, że niby terroryści, że to tam, to tak zniszczyli Afganistan, Irak, 3 miliony trupów. I system to wszystko produkuje i system dopóki nie zostanie zwalczony oddolnie przez ludzi, przez samo wychowanie, nie przekształci człowieka na człowieka nowego. Człowieka o jakości niespotykanej do tej pory dzięki rozwojowi technologicznemu, dzięki rozwojowi intelektualnemu. Przecież teraz dzięki internetowi, dzięki nowoczesnym mediom są takie możliwości rozwoju, inspiracji globalnej mędrców, jeden od drugiego, jakiej nigdy jeszcze nie było. Rozwój muzyczny jest teraz dzięki komputerom, dzięki temu, że każdy może mieć prywatne studio. Niepowtarzalne nigdy nie było takich możliwości nawet możliwości badania mózgu przez te urządzenia ułomne itd., gdzie oni nawet nie znają 1% pracy mózgu, a się pysznią, żeby jakby już wszystko wiedzieli, to nawet to daje niespotykane do tej pory możliwości. Te możliwości są na razie torpetowane i nie wiadomo jak będzie, bo do tej pory ludzie wykorzystywali nowinki techniczne tylko do samozagłady, do zniszczenia. Elity wykorzystywały tylko do większego pilnowania ludzi. Ale jakieś zmiany funkcjonowały w świecie. Już mówiłem i powtórzę to jeszcze raz w innych mowach moich, że kanibalizm jednak nie jest już akceptowany. Kiedyś to była norma. Weganizm, czyli uratowanie zwierząt hodowlanych przed tą tragiczną sytuacją, też już się jakoś tam gdzieś przyjmuje. Prawa pracownicze w niektórych krajach się przyjęły, zakaz pracy dzieci też się przyjął niepełnosprawni, już nie są traktowani jako słudzy diabła, jako pokarani przez Boga. Mają jakąś opiekę, jakiś szacunek. To też już jest piękne. I nawet można zauważyć, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, w drugiej kadencji pokazał swoją prawdziwą twarz. W pierwszej był słusznie krytykowany za drony, za interwencje tam w Afganistanie, za zniszczenie Libii, za to i tamto. Różne tam były machloje. Niemniej jednak trzeba przyznać, że on był konferencjerem na smyczy bogaczy, miliarderów, i w pierwszej kadencji, nawet gdyby chciał, to niewiele mógł, w drugiej kadencji po prostu zadziwił. Nikt nie wierzył w ideologiczne hasełka, które były wygłaszane o tym, że, że, że pokój, że, że dobro i tak dalej, o zmianie polityki, że my możemy zmian. A tu się nagle okazuje, że z Kubą nawiązali kontakty. Już palili, choć czy to jest przeciwko Rosji, szukanie już nowych sojuszników i próba izolacji Rosji, tego nie wiem. Niemniej jednak, na no chyba nie do końca. Skoro to ten prezydent w drugiej kadencji przyznał się do tortur, wykazano skruchę. No to jest, to jest niespotykane, żeby wykazać skruchę, że były tortury, że to było złe, powstał raport. Obnażono zbrodnie Polaków, którzy w Kiejkutach tutaj, Miller z Kwaśniewskim to wprowadzili, a Kaczyński to chronił. Lech Kaczyński, który zginął i Jarek Kaczyński w żywe oczy okłamywali, że żadnych więzień nie ma. I zostali obnażeni przez Baracka Obamy jako oszuści, jako ludzie, którzy w żywe oczy okłamywali. Faszyści, zbrodniarze, kaczyńscy, którzy tak wspierali wojnę w Iraku. Tam półtora miliona ludzi zginęło. Polacy byli trzecią siłą po Stanach Zjednoczonych i Anglii w Iraku. Ja myślę, że spokojnie można 100 tysięcy ofiar na Polaków zwalić. W Afganistanie gdzieś też zginęło półtorej miliona cywili, kobiet, dzieci, starców podczas tej wojny, no bo zniszczono między innymi do końca już medycynę, wszystko tam zniszczono ruina totalna, gdzieś półtorej miliona osób jest liczony Polaczkom też można gdzieś 100 tysięcy rypnąć i teraz Kaczyński też zrobił nagonkę na imigrantów że to islam, że to terroryści i tak dalej i wykorzystuje się między innymi tam zamachy tam w Brukseli, nie wiem ile tam tych osób zginęło, parę osób zginęło Podczas gdy, żeby wyrównać rachunki, Polacy zamordowali bądź przyczynili się do zabicia śmierci z 200 tysięcy osób, 100 tysięcy w Afganistanie można Polakom wyliczyć, w Iraku też 100 tysięcy, 200 tysięcy osób. No to dopóki tzw. islamiści nie zabiją 200 tysięcy cywili polskich, to póki rachunki są niewyrównane. Więc jeżeli oni, oni chcą tam wykorzystywać 100 ofiar, 200 ofiar partyzantki, która walczy takimi metodami, jakimi może. No Przecież nie mają dronów, nie mają F-16 ci ludzie. Ich kraje zostały zniszczone, są okupowane przez wrogie siły amerykańskie, kolonialne itd. Jedyne możliwości walki są takie. Kaczyński odpowiada też za to, w jaki sposób Izrael traktuje Palestyńczyków. Nie ma embarga na Izrael za to, co Izrael robi Palestyńczykom. A Kaczyńscy wielka miłość do władz Izraela. My nie atakujemy tutaj Izraelczyków, bo to byłby antysemityz. 15% Izraelczyków jest wrogich takiej postawie państwa Izrael. Państwo Izrael już dawno straciło rację bytu z powodu zbrodni, jakie popełniło. Kiedyś jeszcze można było myśleć o jakiejś autonomii palestyńsko-izraelskiej, żeby Żydzi mieli swoje państwo po latach prześladowań. Ale po tylu latach zbrodni, których się dopuścili, tam już nie ma racji bytu. Tam trzeba stworzyć jakieś państwo neutralne, ja też nie twierdzę, że palestyńczycy są cudowni, przecież oni też są rasistami, są też nienawistni religijnie, no na przykład buddyści czy coś w takim kraju islamskim, no to by nie mieli racji bytu. Potem też kwestia mniejszości seksualnych, traktowanie kobiet i tak dalej więc ja nie wiem, co by tam było, można było stworzyć więc Palestyńczycy też nie są aż tacy biedni jakby to próbowano niesprawiedliwie niewinni, biedni, pokrzywdzeni na głębszym poziomie nikt nie jest biedny, pokrzywdzony wszystko gdzieś tam ma jakieś powody, przyczyny że na przykład Żydzi byli przez setki lat prześladowani no, stworzyli swoje państwo i zobaczyliśmy, jakie są rasizm, nienawiść religijna drwina, kpina, głupota to z nich wyszło, to całe kołtuństwo po części można powiedzieć, że oni zostali też tak wychowani przez kościół katolicki, których przez setki lat prześladował w takich krajach jak Polska, terroryzowali, niszczyli i ofiara stała się taka jak przestępca. Ale jednak judaizm pokazuje, że już w samej tej religii jest ta zbrodnia. Nie znaczy to, że każdy Izraelczyk jest zły. Wielu Izraelczyków jest wspaniały. Uważam, że Izraelczycy w swym narodzie posiadają 15% ludzi, którzy są naprawdę wybitni, najwspanialsi, tak wspaniali jak prawie chyba żaden naród. No i 85% kanali, w tym tak obrzydliwe kanalie, które teraz rządzą Izraelu i terroryzują Palestyńczyków, że no nie wiem co z nimi zrobić. To jest już ciężka sprawa. Więc sumując powiedzmy takiego Jarka Kaczyńskiego... Odpowiada za to, że promował ons i Balcerowicza w swoim czasie, co doprowadziło do ruiny polskiej gospodarki i 30% ludzi głodnych. O wiele gorsza sytuacja ekonomiczna niż nawet za obrzydliwej komuny. Komuna Buffs to jest 10 razy gorzej. Wyzysk pracowniczy, no bo kiedyś, żeby przeciętny Polak zrobił opłaty za prąd, za gaz i tak dalej z tego co zarobił, no to gdzieś 40-50%. Teraz 90%, 100%, czasem musi się zadłużyć, żeby zrobić podstawowe opłaty z żywnością. Kiedyś było o wiele łatwiej. Prąd był tani, woda była tania, za komuny i tak dalej. Kiedyś w pracy musiał pracować przeciętnie, 3-4 razy lżej niż teraz. Przecież w tych fabrykach. Przecież jest taki wyzysk, tak gonią tych ludzi, tak terroryzują w tych w marketach i tak dalej. Czyli tak 4 razy ciężej pracuje, ma dwa razy mniej pieniędzy. A oni podają, że teraz jest lepiej, bo mają więcej tych niż kiedyś telewizorów kolorowych. Teraz to wszystko technologia tak staniała, że to jest śmieszne. Lubią ludzi w trąbkę w najlepszy sposób. Kaczyński odpowiada za, za to, bo on promował Wałęsę. Kiedy nagle z Wałęsą było źle pomiędzy Kaczyńskim a Wałęsą? Kiedy Wałęsa ich wyrzucił? Po prostu został prezydentem, już mu nie byli potrzebni kaczyńscy. I dopiero w ten czas się zaczęło, że Wałęsa to Bolek, to przestępca, coś tam, coś tam, palenie kuku i tak dalej. Wcześniej Wałęsa był cudowny, nigdy nie śmierdziało, wódkę pili razem z nim i tak dalej. Ostatnio widzieliśmy materiał z Magdalenki, gdzie Lechu Kaczyński wznosi toast zarząd Rakowskiego. Rozmawia tam jak ze swoimi, on i inni, tam widać wyraźnie. W Magdalence jeszcze najbardziej wyobcowane wydaje się tam Kuroń, Alojzy Pietrzyk, może jeszcze para osób. A Kaczyński tam grał pierwsze skrzypce z Wałęsą. I to on odpowiada za to, jak gospodarka się rozwinęła i co, i co się stało, jak zostali sprzedani międzynarodowej Finansjerzy i Amerycy. Zresztą nawet teraz to robią. Teraz budują tarcze. Kaczyński zrobił z Polaków tarcze. Przy jakimkolwiek konflikcie z Rosją, no to najpierw trzeba będzie zniszczyć bombą wodorową Polskę, bo jest tarczą. Polacy zostali tarczą teraz. My jesteśmy na pierwszej linii frontu przy jakichkolwiek potyczkach. Najpierw trzeba będzie zniszczyć Polskę, no to jedna bomba wodorowa i Polski już nie ma. Na nic F-16 Polaków. Nic ci nie przyda. Jedna bomba i Polaków nie ma. Taka jest prawda. No więc Kaczyński doprowadził do tego, że Polacy stali się tarczą USA. Tarczą Stanów Zjednoczonych przeciwko wojnie z Rosją czy jakimkolwiek innemu krajowi, który by chciał zniszczyć Amerykę i miał ku temu możliwości, to najpierw musi zniszczyć tarczę. Czyli my jesteśmy na pierwszej linii frontu. To zrobił Kaczyński też oczywiście już mówiłem, sytuacja gospodarcza. Kaczyński współodpowiada z innymi za 100 tysięcy Irakijczyków, 100 tysięcy Afgańczyków, tysiące pomordowanych Palestyńczyków. Jakiekolwiek interwencje Stanów Zjednoczonych, tam zaraz Kaczyński pchał. Armię wymordowała, zabijała potworne rzeczy się działy. Wszystko Kaczyński za to odpowiada. Kaczyński popierał tortury na muzułmanach, bo muzułmanie są źli. Teraz Kaczyński rozpętał nienawiść do imigrantów. Trzeba było przyjąć kilka tysięcy imigrantów, to nie, bo to islamiści, bo to terroryści. Bo to nam zagraża. Jeżeli on jako przywódca wygłasza takie tezy, no to co lud będzie myślał? Przecież już teraz skala nienawiści, bicia tych, tych tysięcy muzułmanów, którzy mieszkają w Polsce się powiększyła nienawiść do imigrantów, no, no, no to się wszystko rozpętało. No mamy faszystowski rząd, Jarek Kaczyński, który daje 500 zł na dziecko, a kiedy mu się wytyka, że dzieci są wyrzucane na bruk w Polsce i itd., to widać, że to są ideologiczne programy, żeby się namnożyło ludzi, żołnierzy, no i ewentualnie wojna z Rosją, no i jedna bomba wodorowa i cała armia Kaczyńskiego zostanie zabita. Takie same zabezpieczenia socjalne były za Hitlera. Rodziny dostawały na dziecko bardzo bardzo duże socjale za Adolfa Hitlera. A jak się skończyło ta dobroć dla dzieci, no to widzieliśmy w 45. Nie wiem ile tych kobiet tam, setki tysięcy kobiet zgwałcono, kilkanaście milionów Niemców zginęło na froncie wschodnim i w ogóle. 100 tysięcy Berlińczyków popełniło samobójstwo przy śmierci Hitlera domniemanej, nie wiemy jak było. W każdym bądź razie widzimy, jak się to skończyło i tak samo te 500 zł na dziecko, takie ideologiczne dla rodziny, dla katolickiej, prawowiernej rodziny, gdzie rodziną już nie są, np. mniejszości seksualnej itd., gdzie się to wszystko piętnuje, niszczy, gdzie się atakuje imigrantów, no to jest rasizm, to jest ksenofobia. Bo jeżeli by merytorycznie skrytykować islam, no to trzeba by taką samą miarę narzucić na inne religie to kościół katolicki jest 10 razy gorszy 10 razy więcej zbrodni w kościele katolickim były tortury za inne wyznanie była inkwizycja były bardzo mocne takie krucjaty agresywne, nienawistne w kościele katolickim najbardziej była rozwinięta koncepcja szatana, sług szatana demonów bardzo mocny jest kult zamordowanego Jezusa na krzyżu, gdzie się wyolbrzymia te cierpienia i tak dalej więc katolik oswaja się z torturami, z cierpieniem, bólem Równocześnie oswaja się z walką z diabłem, szatanem. No to potem jest inkwizycja, czyli torturowanie. Czyli te tortury psychologicznie są czymś naturalnym, no bo co chwilę rozważa mękę pańską, tortury, mordowanie, torturowanie. On tym nasiąka. Potem on nasiąka nienawiścią do sług diabła. No to będzie torturował sługi diabła. No to się po prostu psychologicznie składa. I dlatego katolicy byli tacy okrutni. I to nie było tylko średniowiecze. W XX wieku ustaszem, no to przecież to były tortury okrutne. Chorwacja, ustasze, 41 1941 45 roku. No, torturowano ludzi prawosławnych tylko dlatego, że byli prawosławni. Torturowano, mordowano. W Rwandzie też katolicy, chrześcijanie w okrutny sposób torturowali ludzi. kościoła kościołach torturowano, masakrowano ludzi. Jedne plemię przeciwko drugiemu. Ale miało to też charakter religijny, bo kościół katolicki współuczestniczył w sianiu nienawiści w stosunku do tego plemienia Tutsi, gdzie plemię Hutu wymordowało milion z plemienia Tutsi, ale kościół katolicki miał swój udział w sianiu tej nienawiści, w tej propagandy. W kościołach się odbywały potworne rzezie i katolicy dokonywali tymi maczetami, specjalnie torturowali ludzi, by jak najwolniej umierali itd. A w Chorwacji, jak była wojna w 1991, pomiędzy Serbami powtarzano te ustaszowskie zbrodnie. I potem Karol Wojtyła beatyfikował Aloizę Stepinacza, tego arcybiskupa, tych ustaszy I to jeszcze bardziej wzmocniło ten nacjonalizm, nienawiść, ten faszyzm. Ten faszyzm, który teraz w Polsce się znowu odradza, w Węgrzech i odradza. To do niczego nie doprowadzi. To doprowadzi do konfliktowości, do wojny z wielkimi potęgami i mocarstwami. I Jarek Kaczyński w takim systemie kapitalistycznym, jaki on wspiera i promuje, żeby dać 500 zł na dziecko, będzie musiał te pieniądze skądś wziąć. No To będzie musiał zabierać innym grupom. Będzie ukrywał to, ale no, bo będzie to zabierane, no, chyba, że nadrukuje pieniędzy, nie? Jak za PRL-u, czy tam za jakieś śmiesznej gospodarki. Nadrukuje pieniędzy, no, bo chyba nie ma innego wyjścia. Już Polska została zadłużona w taki sposób, że jesteśmy tak praktycznie, że będą skupieni przez banki i przez korporacje. Są takie naciski, że Kaczyński wiele chyba nie zbojuje. Chociaż zważywszy Polaczków, których można kupić za, za parę groszy, to dostali po raz pierwszy po 1989 jakiś zasiłek na dziecko i tak dalej. I to kto wie, może jeszcze drugie 4 lata Kaczyński przetrwa. No chyba, że dojdzie do jakichś tąpnięć ekonomicznych, co jest też bardzo możliwe. Tak więc ja tutaj rozważam sytuację Polski, żeby pokazać, jak konkretnie w jednym kraju, który ja znam dobrze, system kapitalistyczny, jakie potrafi przybierać formy. Może to być forma właśnie faszystowska, albo forma taka już powiedzmy wyjałowiona całkowicie, taka liberalna, tak nazwijmy to, gdzie nie ma już żadnych idei, nie ma nic. Obie są patologiami, które nic nie dadzą. Jedynie światu wyjście z tej patologicznej sytuacji Mogłoby dać jakieś rewolucyjne działanie, czyli musi być usunięcie systemu edukacji, czyli szkolnictwa, kleru, mediów, musi być usunięcie korporacji, biznesu medycznego, całych tych struktur, które utrzymują w istnieniu ten system praktycznie, że biorąc, od tysięcy lat są powielane te patologie. I w ten czas będzie można się skupić na człowieku, który będzie człowiekiem nowym, uwolnionym z patologii, a na głębszym poziomie tym, kim był zawsze. Bo darwinizm bardzo mocno podważył mistykę, oczywiście niesłusznie. Mistyka została podważona tylko dlatego, że Kościół katolicki był utożsamiany z mistyką, a on przegrał. On przegrał ideologicznie. Ziemia krąży wokół słońca, nie na odwrót, nie ma 6 tysięcy lat. Adam i Ewa to mitologia sumaryjska, udowodnione to zostało. I na tej podstawie uznano, że mistyka to są po prostu wymysły ludzi, że ludzie stworzyli bogów na swoje podobieństwo i obraz, co jest też prawdą, ale prawdą uwarunkowaną. Niemniej jednak darwinizm sam w sobie jest, ideologią niedorzeczną, no bo nie da się udowodnić kilku kwestii takich jak na przykład czy jest mistyka, czy nie jest mistyka faktem, czy jest życie pozagrobowe, czy nie jest. Oni to niby wiedzą, ciekawe skąd. I inne kwestie, które najważniejszą jest to, że świat, który my postrzegamy według nauki jest iluzją, jest złudzeniem. Nie może być jedyną rzeczywistością, jeżeli nie jest kompletnie rzeczywistością no chyba żeby uznać, że jedyną rzeczywistością jest nasza projekcja, nasza iluzja nasze wyobrażenie to już jest zbyt daleko idące bo my musimy intuicyjnie wyczuwać że iluzja jest iluzją dlatego, że musi być to odniesienie do jakiegoś intuicyjnego wyczucia że jest coś ponad iluzję, że jest prawda to jest jak dwie strony jednej monety jest orzeł i reszka, jest iluzja i jest prawda Czyli jeżeli my ustaliliśmy, że świat jest naszym wyobrażeniem, tym co my widzimy, to gdzieś musi być poza tym wyobrażeniem, jeśli ono zostanie w jakiś sposób usunięte. Prawda. Czyli prawda musi być. To można wywnioskować intelektualnie. Musi być też coś, co wykreowało świat. Coś, co było przed tak zwanym ich wielkim wybuchem, który może być też bzdurą. Niemniej jednak musi być jakaś prazasada, musi być jakaś prawda. Mistyka przejawia się u bardzo wielu osób i nie można nazwać wszystkiego mistyfikacją. Czyli tak naprawdę przy rozwoju nauki można udowodnić pod dowodami i poszlakami, że droga mistyczna jest sensowna po odcięciu mitologii katolickiej i innej. Czyli otwieramy możliwości rozwoju mistycznego, psychologicznego, zdrowotnego i każdego. Bo jeżeli mistyka jest faktem, a według moich wszystkich obserwacji doświadczeń jest najoczywistszym faktem, to jeżeli człowiek zaniedbuje strefę mistyczną, tą, która jest jakby głębią jego samego, to nie będzie szczęśliwy, będzie chory. To się sprawdza, że ludzie w darwinizmie są bardzo schorowani psychicznie. Są zduszeni, są zagonieni do nałogów jako prób alternatyw wobec mistyki. Mistyka, zła dieta i tak dalej powoduje, że ludzie szukają alternatyw w nałogach, w seksoholizmie, w alkoholizmie, w kawolizmie, w cukrolizmie i w innych różnych obsesjach, które dowodzą, że człowiek nie czuje się dobrze, odrzucając sferę mistyczną. Że czuje się, można powiedzieć, wyjałowiony, czuje się zduszony. Szuka alternatyw, po omacku głupio ich szuka i wchodzi w pułapki, które go niszczą jeszcze bardziej. Czyli mistyka musi być przywrócona jako coś sensownego, jako coś rozsądnego, nie jako jakieś tam mrzonki, które zostały wykazane przez naukę, jak oszuści próbują spekulować, że o, nauka udowodniła, że nie ma mistyki, że to wszystko są wymysły, nie? Nauka, jeśli jest poddana propagandzie i ideologizacji darwinizmu, niby to udowodniła, ale tylko w ujęciu kościoła katolickiego i innych wielkich religii to się można zgodzić. W innym nic nie udowodniła, a wręcz przeciwnie. Mistyka będzie rozkwitać, bo ludzie mają już dosyć tego plastikowego świadka Darwina. Ten plastikowy światek Darwina się rozsypuje, rozwala. Najważniejsze to zwrócić uwagę na własną projekcję. Już wykazano, że na przykład nasze zmysły generują do mózgu jakieś 11 milionów Informacji na sekundę, według tam różnych informacji, może to być nieprecyzyjne, nieścisłe, to nie jest istotne. Istotne jest, że mózg wybiera z tych informacji tylko około 200 na sekundę. Czyli popatrzmy, jaka jest degradacja tego, co nasze zmysły dostarczają do mózgu. Z 11 milionów robi się 200 informacji. I teraz te 200 informacji jest przepuszczane przez naszą pamięć. Nasza pamięć nadaje nazwy, wcześniej zakodowane, kiedy widzimy na przykład drzewo, no to mówimy o drzewo, no to przecież nauczyliśmy się tego słowa drzewo czyli nadajemy nazwy i tak dalej czyli nie dość, że doświadczenie zmysłowe jest redukowane do 200 informacji na sekundę z 11 milionów, to jeszcze pamięć to wszystko przetwarza i dopiero to dociera do świadomości taki świat tylko mamy, jest to projekcja to już można udowodnić właśnie tylko tymi analizami Analizy wykazały, że kwanty, czyli te najmniejsze cząsteczki materii są fotonami, są świetliste i tak dalej. Nasze zmysły też tego nie widzą. Chociaż co one widzą nie wiemy i co dostarczają nie wiemy, bo mózg sam sobie wybiera jakie informacje odrzucić, jakie przyjąć, potem przepuszcza to przez pamięć i z tego nie zostaje nic. Czyli my jesteśmy zamknięci w kokonie własnej projekcji, nie widzimy nic, co nie myślimy, że widzimy. Myśli nasze widzą myśli ukształtowane przez pierwsze sześć lat, dziecka i tak dalej. I to jest ten świat, który my widzimy. Świat, który według darwinistów rozwija się ewolucyjnie od jednego stworzenia. Potem małpa jadła mięso, mózg i urósł i stała się wielkim stworem zwanym człowiekiem. I teraz ten świat jest zanegowany poprzez analizę, że to jest tylko nasza projekcja jest to iluzja, jest to związane z naszymi zmysłami, z tym jak to widzimy, każdy to ma inaczej osoby nie niewidome to inaczej widzą <grybujesz> nic nie widzą, ale słyszą i ten słuch jest tak wyostrzony, że całkowicie inny świat mają i ta projekcja po dokładniejszej analizie, ona jest tylko zwiedzeniem i teraz w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w której to zwiedzenie zostanie w jakiś sposób usunięte, że będziemy trochę trzeźwie patrzyli no właśnie mistyka i medytacja jest w stanie to zrobić właśnie mistyka daje alternatywne doświadczenie wobec tej projekcji i dlatego ona wygrywa i dlatego darwinizm jest śmieszny, bo darwinizm wszystko postrzega z pryzmatu tej projekcji dwustu informacyjno na sekundę przepuszczonej przez pamięć przez wychowanie, przez edukację oni tylko siedzą w tym kokonie i z tego nie wychodzą i oni udają, że oni wszystko wiedzą a są na tak bardzo ograniczonym poziomie a medytacja na przykład muzyki, jeżeli to jest muzyka medytacyjna, psychodeliczna, sprawia, że do naszego mózgu dociera informacja, którą trudno jest naszej pamięci w jakiś sposób zinterpretować. Ona jest tak skomplikowana, że nasza pamięć wysiada, a w ten czas mózg musi nadać znaczenie ważności tym informacjom, jako czemuś nowemu i musi dojść do przebicia przez pamięć, przez myśli, Myśli jakby w tym momencie przez jakiś czas tracą grunt pod nogami, wysiadają, nie są w stanie tego zinterpretować, przez to zakłócają się i dochodzi do żywego doświadczenia. Ono jest tym żywsze, jeżeli na przykład słuchamy na słuchawkach w nocy, kiedy oczy są zamknięte, bo w ten czas te 200 informacji jest przetwarzane tylko na słuch. Dobrze jest też, jeżeli człowiek się bardzo dobrze wyśpi, jeżeli się bardzo dobrze odżywia, jeżeli wejdzie w wyciszenie, w ten czas ta informacja jest bardzo mocno podana w mózg. Dobre słuchawki też tutaj odgrywają rolę, dobra muzyka psychodeliczna, na przykład jakiś tam dark ambient czy coś takiego. I w ten czas te 200 informacji na sekundę jest podawane z taką intensywnością, że tylko to idzie na słuch. Jest to całkowicie coś innego, nowego, więc już tutaj pamięć przestaje interpretować, więc to doświadczenie jest bardziej bezpośrednie, bardziej żywe. Ponadto, jeżeli mózg jest bardzo wypoczęty, dobrze odżywiony przez glukozy, nie jest zanieczyszczony przez amoniak z mięsa i z innych, to wówczas nie musi już włączać trybu oszczędzającego, no bo o to chodzi, że 200 informacji jest przetwarzane przez pamięć w trybie oszczędzającym. Mózg nie musi wytwarzać interpretacji, doświadczenia, tylko z pamięci w 99% ma już gotowce i niejako powiela schemat. My bardzo schematycznie patrzymy na materię i czas, między innymi dlatego, że mózg w złej diecie musi oszczędzać glukozę, musi oszczędzać wszystko, musi oszczędzać energię, jeżeli jest niewyspany, jeżeli jest rozproszony i w ten czas niejako jest zmuszony do tego, żeby z pamięci, z gotowca walić schemat. Tutaj już nie musi, tutaj informacja jest podana w sposób taki, nazwijmy to, nietypowy, no bo same słuchawki, na oczach jest, dajmy na to opaska, jest ciemno, nic nie widzimy, więc te 200 informacji może się przeradzić w 400, w 600, więcej informacji. Inaczej się też będą te informacje w inny sposób dochodzić. Będą się tworzyć nowe połączenia neuroprzekaźników mózgu. Bo do tej pory wszystko było schematyczne, wszystko było już stałe. Połączenia neuroprzekaźników mózgu, a teraz może się wytworzyć dzięki wypoczęciu, dzięki nietypowości. Nowe połączenia, które stworzą nowy sposób postrzegania, w tym tej nowości już nie odtwarzamy z pamięci, bo to jest coś nowego, już pamięć tego nie jest w stanie tak kontrolować. W tym momencie, kiedy ta muzyka, dajmy na to do nas, dociera, następuje psychodeliczne oderwanie się od projekcji umysłowej, bo myśli wysiadają w tym momencie, uciszają się, mózg się dostraja do tego, wycisza się. I zważywszy na to, że absolut i mistyka jest wszechobecnym bytem, a my go nie widzimy, bo jesteśmy zasłonięci projekcją umysłową i ta projekcja znika, wówczas jest najlepszy sposób, aby doświadczyć bezpośrednio suniaty, czyli psychodelia się ujawnia w tej suniacie, czyli w tej naturze absolutu, która jest wszechobecna, to się nazywa suniata, pustka, pustka zjawisk, czyli doświadczenie, że rzeczywistość jest pusta, czyli że nie ma w sobie tych Projekcji, te wszystkie projekcje, te wszystkie rzekome przedmioty, które widzimy, to nie istnieje. To się rozpuszcza, jakby stawało się puste. Nie ma to w sobie substancji. Równocześnie widzimy, że cała rzeczywistość jest taką jakby pustą, iluzyjną jednią. To wszystko jest zjednoczone, to wszystko jest z nami, w nas. My to widzimy, poza nami tego nie ma. Jest to jednia. Nie ma to substancji i jest to jakby zadatek do czegoś, co jest nieskończenie większe, kiedy całkowicie się oczyścimy z projekcji. Absolut jest wszystkim, to jest nasze ja. Świat jest wyobrażeniem. Świat jest wyobrażeniem, jest pusty, nie istnieje. Pustka, którą w ten czas możemy doświadczyć, kiedy już uwolnimy się od projekcji umysłowej, od kontroli umysłowej, pokazuje nam nasze wady, wszystko co złe w nas tym się uwidacznia i pustka to rozpuszcza, nasze myśli coraz bardziej stają się lekie, aż zanikają w ten czas człowiek doznaje nirwany urzeczywistnienia, staje się buddą. Czyli taka perspektywa mistycznego rozwoju, której nie można w żaden sposób narzucać, religia powinna być oddzielona od państwa, powinna być uznana jako jeden z elementów rozsądnej nauki. Coś co można praktykować, bo to już jest praktyka, medytacja, osów muzyczny, specjalne praktyki, uwolnienie się od schematycznego wyobrażenia świata. No bo jeżeli człowiek przeżyje tą metamorfozę poznawczą poprzez muzykę, poprzez doświadczenie suniaty, pustki, stworzenie alternatywnego sposobu, on już nie będzie patrzył na materię w taki sam sposób. On już nie będzie widział, że to są małpy, że coś tam, coś tam. To wszystko będzie podważone, to wszystko przestanie istnieć jako jedyna realna rzeczywistość, a wręcz przeciwnie. To się stanie lekkie jako suniata, jako pustka. Czyli widzimy, że jest to nauka, nauka uwolnienia się od schematu wyobrażenia, który zbadaliśmy, że jest wyobrażeniem. Nasze zmysły, 11 milionów informacji, my 200 przepuszczamy przez pamięć, jest to kokon, jest to złudzenie, jest to nauka. My to naukowo żeśmy udowodnili, że tak jest. Naukowo udowodniliśmy, że normalnie człowiek postrzega tylko wyobrażenie świata, które nie istnieje poza nim. Czyli małpy to wszystko jest wyobrażenie, to jest nauka. I w tym momencie, kiedy my taką naukę mamy, ta nauka powinna być też w jakiś sposób uznana, że darwinizm jest złudzeniem, jest jakąś prymitywną ideologią wyobrażeniową, gdzie się oparto na daleko posuniętych hipotezach, co było miliardy lat temu, gdzie co roku się praktycznie rzecz biorąc, zmienia, jakiś czas temu odkryli, że wszechświat się rozszerza, nieustające, no to to już podważa ten wielki wybuch, no bo jak z wielkiego wybuchu może co, co chwilę się coś rozszerzać. Wszystko im się już posypało, wiele rzeczy się posypało jeszcze się posypie. Za sto lat to po prostu to, co oni podawali dzisiaj, no to będzie śmiechu warte. Czyli nauka przede wszystkim powinna wejść w stadium pokory poznawczej. Wiemy, że nic nie wiemy, staramy się ustalić, staramy się poznać zakresy swojej niewiedzy, troszeczkę się dowiedzieć. Można powiedzieć, że wiemy, że prawie nic nie wiemy. Nie Nie czujemy się nieomylni. Tam, gdzie jest nieomylność, tam jest stałość. Tam, gdzie jest stałość, tam już nie ma co się rozwijać, bo już jest wszystko wiadome. I uniwersytety dzisiejsze, między innymi ich podstawą zbrodniczą jest to, że oni zawsze są wszechwiedzący i nieomylni w swoim poczuciu. Kogoś, kto chce inaczej patrzeć, kto widzi inaczej coś, zaraz go starają się zniszczyć, wyśmiać. Już wyzywają od wariatów, od najgorszych. To jest zbrodnia, no to są właśnie darwiniści uniwersytety, podczas gdy podstawą powinna być pokora otwarcie się na różne nurty. Jak już mówiłem, nurt mistyczny jest bardzo atrakcyjną kwestią, bo on jest w stanie wyrwać nas z wyobrażenia iluzorycznego świata, w którym tkwimy do czegoś alternatywnego. No i to jest teraz kwestia pytania, czy my dostarczamy sobie w ten czas mistykom tą alternatywną prawdę, no bo skoro jest iluzja, to jest i prawda, czy nie. Tutaj to już może być kwestia, można powiedzieć, subiektywna i być może nauka tego nie będzie w stanie ustalić, no bo wszyscy by musieli osiągnąć chyba nirwane, a świat nie jest tak kształtowany przez absolut, że tu się rodzą sami budowie. Nie? Więc można powiedzieć, że to jest kwestia powiedzmy otwarta, subiektywna i tak dalej. Też powinna nauka uznać, że jest coś takiego jak subiektywne doświadczenia, które są dla każdej jednostki indywidualne i to jest prywatna jego nauka nie podważać tego, nie drwić, nie atakować osoby, które inaczej myślą i tak dalej, zaakceptować ten stan rzeczy i bronić tego jako autentycznej tolerancji. Bo tolerancja w dzisiejszym świecie, no to jest taka, że wszyscy mówimy to samo i wszyscy się zgadzamy. Podczas gdy prawdziwa tolerancja polega na tym, nie zgadzamy się, kłócimy, dyskutujemy, ale nie zabijamy, nie mordujemy, nie bierzemy siekier, jak kościół katolicki, inkwizycja, tortury, palenie na stosie. To od nich się zresztą to utrwaliło tak mocno. W islamie też jest podobnie, chociaż 10 razy lżej niż w krajach katolickich. Także mistyka powinna być traktowana jako odrębna nauka, jako sposób uwalniania się od projekcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozwijać się. Ktoś, kto na przykład ma ciągotki do rozwoju mistycznych, ma prawo. Ma prawo indywidualnie myśleć niezależnie, nie ma dogmatów, nie ma schematów, nie ma regułek do wykucia, nie ma magisterki, nie ma uniwersytetów, wszystko zburzone, zniszczone, znikło jako obrzydlistwo, o którym tylko wstyd mówić, że takie coś w ogóle istniało. Jest samoedukacja, każdy ma prawo się samoedukować, rozwijać. Jest jakaś wspólna baza wiedzy, gdzieś tam jakaś zbiorowa wiedza, wymiana kulturowa itd., ale równocześnie jest zgadzanie się na to, aby ludzie byli odrębnymi wymiarami, gdzie każdy ma prawo się rozwijać, dzięki temu rozwojowi jest w stanie ubogacać społeczność. Wiadomo, że ludzie mistyczni, tak naprawdę mistyczni, osiągają zazwyczaj też wysoki poziom etyczno-moralny, bo jeżeli w tej mistyce takiej właściwej podstawą jest zrozumienie, że wszyscy jesteśmy jednią, wszystko jest jednym z absolutem, jest stworzone przez absolut, no to chcąc dbać o siebie, dbamy o wszystkich, dbamy o absolut, który jest wszechobecny, który jest we wszystkich ludziach, Czyli widzimy, że ta mistyka nie krzywdzę innych i co wysyłam, to wraca. To może być w jakiś sposób jakoś, można powiedzieć, społeczeństwu nienarzucone, ale zaproponowane nie jako narzucenie jakiejś tam religii, mistyki, jakiegoś systemu wierze, nie. Ale generalnie rzecz biorąc, wiara w to, że co wysyłam, to wraca i chcąc bym ja miał dobrze, inni mają mieć dobrze. Taka symbioza. Ona jest zgodna akurat z ruchem mistyki takiej niedwoistej, tak zwanej Advaity. Jedni. I zarazem jest to korzystne społecznie i zarazem jest to naukowe, no bo to są naukowe metody badawcze, że my poprzez medytację przekształcamy swoje postrzeganie, badamy samego siebie. To jest nauka, czyli nauka mistyczna powinna być wzięta pod uwagę i powinna być traktowana poważnie, a nie degradowana do roli kościoła katolickiego, który gada brednie i mistyka się skompromitowała. Nie ma mistyki. Jest tylko małpa, której mózg urósł od jedzenia mięsa. Także tutaj trzeba, by myśleć o tego typu zmianach, Najprawdopodobniej nie będzie cudownie, ale może coś gdzieś tam ruszy. Chociaż trochę, żeby się zmieniło, to by było już fajnie, nie? Wiadomo, że absolut wszystko stwarza. Przez setki tysięcy lat stwarzał to jako no złe, nie? Ludzie byli źli, podli, kanibale, półkanibale, zaczęli zżerać mięso, ludzi, zwierząt. Potem się z mięsa ludzi wycofali do jakiegoś stopnia, chociaż jakby się rozwijało ku gorszemu, no to kanibalizm się też będzie rozwijał, będzie głód, bieda, wyczerpią wodę, wyczerpią to i tam, to będzie walka też, zabijanie jeden drugiego, żeby zdobyć tą wodę, tą żywność. Więc mamy dwie możliwości. Albo będzie coraz większa degradacja, no bo ten system do niczego dobrego nie może doprowadzić. Uniwersytety to wszystko musi doprowadzić do zagłady, do, do, do ruiny nuklearnej, ekonomicznej, ekologicznej. Albo będzie wyłom. Na pewno Polska pod rządami Jarosława Kaczyńskiego nie będzie żadnym wyłomem. Będzie to niechlubna karta faszyzacji Polski przez zbrodniarza, który ma irackie dzieci, afgańskie dzieci, palestyńskie dzieci na sumieniu. Który ma polskie dzieci na sumieniu poprzez tą transformację, którą on wspierał z Wałęsą. Potem jeszcze trzeba powiedzieć o Kaczyńskim taką kwestię, dlaczego on się stał wrogiem PO. Że niby PO to tacy źli coś tam, coś tam. Trzeba sobie przypomnieć, jak to było w 2005 roku, jak były wybory. Przecież oni byli koalicją. Oni mieli razem rządzić. Tylko, że PO przegrała lekko wybory i nie chciała dostać mniej stołków w rządzie, to się pokłócili. I dopiero w ten czas PO było już złe. Czyli Kaczyński kochał Wałęsę, kochał Tuska do czasu, aż gdzie nie poorechtali, nie pokłócili. W ten czas to już byli śmiertelni wrogowie. PO najgorsi, PiS najlepsze. I Jarek Kaczyński ma też oczywiście na sumieniu tortury ludzi. Akceptował tortury, bo w żywe oczy kłamał, że nie ma więzień. Mamy już na to niezbite dowody. Barack Obama i jego partia stworzyła raport, z którego jasno wynika. W Polsce były tajne więzienia w Kilkutach i tak dalej. Pod Trybunał Stanu i Szubinice powinni pójść Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, którzy chcąc nie chcąc byli jakimiś tam głowami państwa, wyrazili zgodę, no mają pecha. Ja ich rozumiem, że jakby Kaczyński był prezydentem jeden i premierem, no to by jeszcze większą zgodę wyrazili, nie? Ci jeszcze wprowadzili jakieś obostrzenia i tak dalej, chcieli coś ugrać na tym, nie? Kaczyński to podstawia głowę pod topór że to Kaczyński zawalczył też, byśmy byli tarczą. Kaczyński odpowiada za tortury ludzi, za to, co robiono. On to akceptował. On teraz robi nagonkę też na 20 tysięcy muzułman w Polsce. Sięć, nienawiść, do islamu, do, do imigrantów. Wypuszczane są szakale, ludzie, którzy szczują na wiarę muzułmańską, na imigrantów. Przecież to, co się dzieje teraz w telewizji, no to jest skandal, to jest szok. Zresztą już cały świat się śmieje z Polaków. Już w Niemczech jakąś piosenka była nagrana z tą całą premier szydło. W Anglii już się mówi, w innych krajach już się mówi, no to jest po prostu skandal, co, co tu się w Polsce wyprawia faszyzacja kraju, rasizm, nienawiść religijna, bogacenie się będzie kleru coraz większe, no to zbrodnia jest. A przyznaję, że Barack Obama bardzo mile nas rozczarował. Czyli tak, poprawienie stosunków z Kubą, krytyka interwencji w Libii, nawet jeżeli ona była nie, niedoskonała, no to jednak sam skrytykował zbrodniczą interwencję w Libii. Potem starał się wprowadzić przepisy, które mają uniemożliwić swobodne używanie dronów, czyli tych samolotów bezzałogowych do mordowania ludzi. Wycofał się z Iraku, wprowadził też ustawy, które mają imigrantów z Meksyku i tak dalej traktować bardziej po ludzku. Zresztą się odbywały straszne rzeczy w kapitalistycznej Ameryce wobec tych imigrantów. Najgorsze prace, najgorsze wszystko, traktowanie obrzydliwe, więzienie tych ludzi, bicie, kopanie, żadnych praw. Barack Obama zatroszczył się o to, starał się też usprawnić służbę medyczną, by była ona bardziej dostępna dla ludzi. Barack Obama też bardzo pozytywnie się w sumie odnosił do idei weganizmu jako dbania o ekologię, o środowisko, o etykę. Sam nie jest weganinem, ale za jego kadencji to się rozwinęło. Ma też fajną żonę, Jej córki nie znam, ale żona się wydaje być w porządku. Więc zważywszy na to, że jest imperatorem, czyli można powiedzieć prezydentem najgorszego imperium w dziejach świata, to po II wojnie światowej zdecydowanie najlepsze kroki wykonał on i to jest akurat pozytywne, przy czym zważamy tutaj, że rozmawiamy o imperatorze, o najgorszym tym ale imperatorze, który do jakiegoś stopnia okazał się literackim Konradem Wallenrodem, czyli człowiekiem, który z jednej strony buduje system zła i tak dalej, politykę imperialną, stara się korporacjom dać coraz więcej z całego świata wycisnąć, a z drugiej strony widać, że był to człowiek, który cały czas na wsteczny wrzucał. Gdzieś tam się dowiedzieliśmy, że on niby był za tym Afganistanem i tak dalej, żeby tam zabijać tych, tych ludzi, coś tam, a z drugiej strony robił wszystko, by się stamtąd wycofać. Ale nie mógł, no bo przecież nad nim stoi armia, wielki biznes militarny Stanów Zjednoczonych. No to pewnych rzeczy się przeskoczyć nie da. Prezydent nie jest wszechmogący, wręcz przeciwnie. Ale widać, że co mógł to jednak zrobił. A więc te hasełka, które były głoszone w trakcie kampanii wyborczej, zostały wtłoczone. Między innymi też widać, że jakiś konflikt się wytworzył pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Faszystowską Polską za Kaczyńskiego, Też miła kwestia, nie? Żeby przycinać trochę skrzydła Kaczyńskiego, żeby on już został ostatecznie ośmieszony i wyrzucony z polityki i osądzony jako zbrodniarz, który odpowiada za, za rasizm, za nienawiść religijną, za wiele zła. I w tym kontekście to, że ten samolot spadł w Smoleńsku z jego bratem Lechem Kaczyńskim i tymi tam generałami, którzy odpowiadają za zbrodnie w Iraku, w Afganistanie. Należy postrzegać w sumie pozytywnie, no bo kto zginął? Zbrodniarze zginęli. No, żal mi tej stewardesy, Andy Valentinowicz, no niepotrzebnie wsiadali do tego samolotu po co wsiadali do samolotu ze zbrodniarzami trzeba było tam liść, jak w jednym filmie było powiedziane, trzeba było tam liść no to może powiedzieć, że mi ich żal no ale Lechu Kaczyński, to kim on był kłamcą, zbrodniarzem z Polaków, tarczę zrobili w końcu zrobili, w końcu ta tarcza jest budowana w tym Redzikowie słyszeliśmy te hasła jak oni się cieszyli, że, że Polska jest w wojnie w Iraku, w Afganistanie jak Lech Kaczyński tu przyjmował na prywatnych audiencjach zbrodniarza Busha, który wywołał te wojny. Lechu Kaczyński był wielkim sojusznikiem George'a Busha, jednego z najgorszych z kolei prezydentów Stanów Zjednoczonych. No a potem, kiedy już Barack Obama, nasz Barack Obama w jakimś sensie nasz, został prezydentem, wyraził zgodę, by Putin ustrzelił Lecha Kaczyńskiego, no i Putin stworzył idealne warunki do tego, aby doszło do katastrofy, czyli tam między innymi specjalne <grych> jak Putin i Tusk lądowali na lotnisku tam w Smoleńsku. To były specjalne zabezpieczenia, jakieś coś tam. Ale jak lechł, to wszystkie zabezpieczenia zostały ściągnięte. Warunki takie, że naprawdę trudno było wylądować. Potem pojawiła się mgła. Nie wiemy, może była sztuczna, może nie była sztuczna. Potem mogły być jakieś jeszcze inne czynniki. Przede wszystkim pierwszym czynnikiem było psychologiczne podejście, by Kaczyńskiego zmusić do lądowania. Czyli Putin i Rosja początkowo nie chcieli wyrazić zgody, żeby Kaczyński uczestniczył w tych obchodach Smoleńskich, katyńskich. Było to specjalne, bo oni wiedzieli, że Kaczyński zrobi w ten czas wszystko, żeby tam wylądować. Czyli najpierw zmuszenie Kaczyńskiego, żeby on walczył o to, żeby tam uczestniczyć w tym Smoleńsku. To była taka pułapka dla niego, nie? Czyli on, w ten czas było wiadomo, że on zrobi wszystko, że on wymusi na pilocie lądowanie w każdych warunkach. Bo już tak było gdzieś tam w innym miejscu, nie pamiętam chyba w Gruzji, że najprawdopodobniej Kaczyński mimo złych warunków wymuszał lądowanie. No i Rusty wiedzieli, że trzeba tutaj też sprawić, żeby on wymusił na pilocie lądowanie w warunkach, które uniemożliwiały to lądowanie. A to oznacza, że tam nawet nie musiało być żadnej bomby ani nic. Wystarczyło właśnie psychologicznie rozegrać sprawę. Kto wie, czy tej mgły nie dorobili... Chociaż tam mgły są często, więc Putin mógł stworzyć dogodne warunki, by Kaczyński zginął i liczyć na trochę szczęścia, które nastąpiło. No, taki los był. No, ale żeby Putin to zrobił, no to prezydent Stanów Zjednoczonych musiał wyrazić zgodę. No więc nasz Barack Obama na tę zaletę, że wyraził zgodę. Kaczyński zginął. I dobrze, że nie dwaj zginęli, tylko zginął Lechu, bo Jarek Kaczyński, jak oni byli bliźniakami chyba jednojajowymi no to śmierć drugiego bliźniaka jest potworną męką. No a na taką mękę potworną Jarus Kaczyński zasłużył swoimi uczynkami. Teraz dalej działa. Dalej słyszeliśmy w Sejmie, jak szczół na imigrantów, 7 tysięcy osób przyjąć ze stref, które zostały zdestabilizowane przez Polaków. To Polacy uczestniczyli w wojnach w Afganistanie, w Iraku i w innych wojnach, które sprowadziły tam wiele nieszczęść. Potem w Syrii doszło do wojny domowej, bo ci z Iraku, partyzanci przeszli do Syrii i tam zaczęli robić różne zamieszki itd. Tak więc wiele tych uchodźców z tych stref wojennych są dlatego, że Polska współuczestniczyła w tych wojnach, więc przyjęcie 7 tysięcy imigrantów, uchodźców itd. Tak oczywiście trzeba zrobić selekcję. Nie można wpuszczać tutaj jakichś dzikusów, jakichś mężczyzn, którzy będą potem bić, gwałcić itd., tak Polska też nie może przyjąć dużo osób, bo jest biednym krajem, to też trzeba uwzględnić. Wiadomo też, że jeżeli to są fanatyczni, jacyś tam powiedzmy fundamentalni muzułmanie, którzy by chcieli wprowadzać tu prawo szariatu, bić kobiety itd. to też może i nie trzeba wpuszczać Aczkolwiek nie wolno w taki sposób prowadzić polityki propagandowej w mediach, bo to zaatakuje przede wszystkim 20 tysięcy muzułmanów, którzy już mieszkają w Polsce, którzy są dobrymi ludźmi, czy to Tatarowie, czy to Czeczeni, czy inni pozytywnymi ludźmi, którzy są na pewno lepsi, często od katolików. Widzieliśmy te wspaniałe muzułmanki i tak dalej, osoby szlachetne, piękne, moralnie, mądre. Oczywiście można nie wpuścić wszystkich, Trzeba zrobić selekcję, wpuszczać głównie kobiety, dzieci, starców, ludzi biednych, pokrzywdzonych. Jeżeli dokonywaliby jakichś tam przestępstw, to należy interweniować, powinna wchodzić policja, nie należy się godzić na gwałty, nie należy tego ukrywać. To jest niedopuszczalne, nie? Trzeba to mieć pod kontrolą i ci ludzie powinni w jakiś sposób być poddani selekcji, ale nie wolno robić takiej propagandy i nagonki w mediach, no bo to po prostu tworzy ksenofobię, nienawiść do innych ludzi, rasizm. A jeżeli się nienawidzi muzułman, to potem się nienawidzi innych, świadków Jehowy, buddystów i tak dalej. Potem się bije też gejów, lesbijki. Jedna nietolerancja poszerza drugą. A katolicy są najbardziej nienawistną religią w historii. Najwięcej nakrzywdzili wobec innych ludzi. To była taka luźna pogadanka, pokazująca różne elementy, na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy. Czym jest obecna cywilizacja? Jakie powinny być zmiany? Jak powinna być ukształtowana nowa cywilizacja opierająca się na tolerancji do sfery mistycznej, psychologicznej, zdrowotnej, w której człowiek będzie podmiotem, a nie przedmiotem, gdzie człowiek będzie mógł się samoedukować, samo rozwijać, gdzie będzie miał możliwości ku temu, gdzie dzięki rozwojowi technologicznemu, komputerowemu i wiedzy będzie. Dobrobyt ogólnoludzki, gdzie będą patologie wyeliminowane w sposób rozsądny, mądry, poprzez resocjalizację ludzi z patologiami i z energiami złymi oraz kształtowanie systemu, w którym nie będzie się opłacać czynić źle. Wszystko to jest możliwe i gdzieś tam zaistniało w krajach takich jak Szwecja, Finlandia, może Norwegia, Dania, Holandia i tak Gdzieś to się już przejawiało. Te nawet na lokalną skalę sukcesy w wykonywaniu tego mogłyby posłużyć jako wzorzec do rozwoju na cały glob. Czyli na przykład jeżeli mamy kogoś nawet w miasteczku, kto dzięki przemianom dietetycznym zostaje tam powiedzmy witarianinem osiąga spektakularne sukcesy zdrowotne, potem inni też to próbują, mamy tysiące osób no to na 7 miliardów te tysiące osób to jest nic, ale one mogą stać się wzorcem, który potem będzie coraz bardziej badany, badany i w pewnym momencie dochodzi do naśladownictwa coraz większej osoby, a w końcu 7 miliardów ludzi może zostać witarianami no bo to jest zdrowsze Potem kwestia mistyki. Wiele osób chce mistyki. Jeżeli ktoś nie chce, chce być agnostykiem, człowiekiem, który nie wie, czy jest sfera mistyczna i nie jest na nią otwarty, jak najbardziej tolerować, szanować, jest to jego swoboda, jego wybór. Agnostyk to człowiek, który mówi, nie wiem, czy jest mistyka, nie chcę wiedzieć, nie mam ku temu ciągotek i nie mam w obowiązku wiedzieć I jak najbardziej. To jest tolerancja kolei ateista mówi, na pewno nie ma mistyki, mistyka to zło, mistyka to kłamstwo I ja udowodnię, że, że nie ma mistyki. No to ateista jest już wrogiem, jest tak jak faszysta, jak katolik, zbrodniarz, jak Jarek Kaczyński. A powinny być dwie sfery. Agnostycy, ludzie, którzy nie chcą akurat się otwierać na tę sferę i jak najbardziej tolerancja. I mistycy, którzy niezależnie się rozwijają, bez narzucania swoich indywidualnych, mistycznych wizualizacji, wizji i tak dalej na całe społeczeństwo jest oddział religii od państwa, oddział mistyki od państwa. Jeżeli ktoś na przykład chce, może stworzyć grupę, ale grupę, która jest jakby zamknięta, gdzie przychodzą tylko ludzie tylko zainteresowani, gdzie się w żaden sposób nie narzuca. Nie na przykład jakieś wielkie, na przykład na rynku, gdzie się głosi i wszyscy muszą tego słuchać. Ale zamknięta grupa, gdzieś tam w jakimś tam pomieszczeniu robimy spotkanie i kto chce se przyjdzie, zobaczy, kto nie chce wyjdzie i tak dalej. To jest ok. to jest tolerancja i tak to powinno mniej więcej wyglądać. Tutaj powinny być grupy naukowo-mistyczne, naukowo-agnostyczne. Każdy ma możliwości do rozwoju czego innego. No i to takie było podsumowanie mojej całej mowy. Do widzenia.